nie umyłeś okien na Wielkanoc, ale afera. Zupełnie jak na 98,6 FM. O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00. Dzień dobry, minęła godzina 17, jest sobota, a to oznacza, iż rozpoczynamy Studio Fixum. Dzisiaj jest 4 kwietnia, Wielka Sobota, a i w Studio Fixum dzisiaj e, niesamowita okazja. Będziemy słuchać premierowo słuchowiska reportażu pod tytułem Szpont na Głównej. To słuchowisko, reportaż, podcast, tak już się przyjęło mówić, Powstał w ramach Akademii Radiowej cyklu warsztatów dla młodych, nastoletnich jeszcze osób, które odbywały się na fertlu główne. I ta grupa młodych ludzi wraz z moją skromną osobą przez kilka tygodni zgłębiała tajniki tworzenia słuchowisk, przeprowadzenia wywiadów, w ogóle całej radiowej roboty, jak to się mówi. I efektem tych warsztatów będzie właśnie to, czego posłuchamy za chwilę. Będzie część słuchowiskowa. To właśnie pomysły młodych osób, pomysły fabularne, ale też postaci, które powołali do życia. Możemy się zastanawiać, co oni kombinują, bo tytuł to Szpont na głównej. Szpont oczywiście od szpącenia młodzieżowego słowa roku 2025. Mamy tu Łucję, która chce nakręcić film o głównej, ale jeszcze nic o niej nie wie. Jest też Wojtek, który postanawia jej pomóc. Grzegorz, który jest na co dzień kurierem rowerowym, no skrywa w sobie pewne rozczarowanie, ale ma też wrażenie, że ktoś go śledzi. Jest też Nadia, która przysiaduje nad główienką, a nad rzeką, na praktykach. I jeszcze jedna postać, która pojawia się wszędzie, nikt nie wie, kim ona jest. I właściwie należy zadać sobie pytanie, czy ona jest tutaj z nami fizycznie, czy może jest jakąś postacią jeszcze z innego porządku. Do tego usłyszymy także trzy wywiady z trzema niesamowitymi osobami. Wywiad z Kubą Głazem, czyli dość dobrze znanym w Poznaniu krytykiem architektury, publicystą, także animatorem działań w przestrzeni, a również byłym aferowiczem. Z nim rozmawiała Milena Młynikowska. Będzie także wywiad z Różą Łakatosz, poetką, performerką, osobą mocno działającą na rzecz społeczności romskiej. I z nią rozmawiał Kuba Ziemba. Róża Również zaprezentuje trochę swojej twórczości poetyckiej u nas i będzie także Henryk Dyczkowski, urodzony na ulicy Średniej, u Brody, a na Głównej mieszka do dziś. To już jest przeszło 90 lat. Z zawodu pan Henryk jest technikiem samochodowym, a pasjonatem historii dzielnicy, którą dokumentuje kamerą, rejestruje ważne wydarzenia i codzienne życie mieszkańców. Między innymi uchwycił pożar młyna a także bardzo aktywny członek Klubu Seniora na Głównej. Z nim również rozmawiała Milena Młonikowska. Nasza ekipa była nieco liczniejsza, oprócz tej dwójki. Z nami pracował także Filip Nowak, którego usłyszycie także tutaj grającego na seksofonie, także Zuzanna Widła i Aleksander Schulz. Oni wszyscy napisali wspólnie scenariusz. Aleksander również udźwiękawiał, czy generował dźwięki co nieco do naszego podcastu, a wystąpili Milena Młonikowska, Magda Chomczek, Jakub Zięba, Filip Nowak, Aleksander Schulz, Nika Leduchowska, również aferzystka, a także ja. Na saksofonie grał właśnie Filip Nowak, efekty dźwiękowe Aleksander Szulc. Realizacja akustyczna tutaj w studiu nagraniowym Radia Afera to Ignacy Zachwieja, Maciej Nowacki i Bartek Zapała. Koordynowały projekt Joanna Gruszczyńska i Michalina Szulejko, a całość powstała w ramach zadania 100 lat, 100 lat, program wydarzeń edukacyjno-kulturowych dla młodych osób. Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Nasze Tradycje. A to wszystko dlatego, że w zeszłym roku, 2025, minęło 100 lat od przyłączenia dzielnicy główna do miasta Poznania, zatem ta okrągła rocznica została tak właśnie świętowana. I o historii tej dzielnicy, również o jej niełatwym charakterze, o pewnych trudnościach, wyzwaniach, problemach, o tym także opowiadają nasi rozmówcy, a całość dzieje się właśnie na głównej. Wszystkie dźwięki tła, które usłyszycie, czy to będzie woda, czy to będzie wiatr, czy to będą jeszcze jakieś inne dźwięki tła. Wszystko zostało zarejestrowane właśnie na ulicy Głównej podczas spaceru dźwiękowego. No jest też kilka dodatkowych dźwięków, które były potrzebne do tego, żeby całość była spójną opowieścią. Zatem zapraszam na Szpont na Głównej. To już teraz. Podcast Szpont na Głównej. Przepraszam. Zły dzień, lecę. Nie mogę, nie mam, niepa. Dziwny jakiś... O, może ten. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy może mi pan powiedzieć, jak dojść do młyna? Nie ma tu żadnego młyna. Nie ma? Kiedyś z pewnością tu był. Na... Na, na Dolniku? Nagrywam właśnie film o codziennym życiu na głównej. Chciałam odwiedzić to miejsce. Łucja? Przepraszam, czy my się znamy? To ja. Wojtek. O... Wojtek Widzę, że się powodzi w karierze reżyserskiej, co? Można tak powiedzieć, a ty jak w ogóle się znalazłeś na głównej? Nie gram Hamleta Już cię przepraszałam tyle razy Myślałam, że mamy to już za sobą Za sobą? Mam marzenie o aktorstwie A tu mieszkam w, w mieszkaniu po babci No to nieźle cię wywiało Czyli mi nie pomożesz z dojściem do młyna? Chyba śnisz Ej, przepraszam, dobrze słyszałem? Chce Pani do Młyna na Dolniku dojść? Tak, ale napotkałam lekkie komplikacje. A to musi Pani, prosto Pani pójdzie, a potem tam dalej Pani skręci w lewo na ulicę na Dolnik i potem prosto cały czas. Jakie są początki osadnictwa na tym terenie, na terenie głównej? Główna to jest stara historia, ponieważ istniała już w czasach średniowiecznych i tak na dobrą sprawę była to wieś znajdująca się bardzo daleko poza granicami ówczesnego Poznania. Poznań, przypominam, to wtedy było dzisiejsze stare miasto w murach średniowiecznych, a główna z młynem to była wieś, która leżała na dalekich peryferiach na północny wschód od Poznania. Wioska, która przez wiele stuleci od czasów średniowiecznych specjalnie specjalnie się nie rozwijała, z tej prostej przyczyny, że nie miała specjalnie potem żadnych powodów. A proszę mi powiedzieć, jak wyglądała główna w czasach II wojny światowej? W czasach II wojny światowej główna wyglądała mniej więcej tak samo jak wtedy, kiedy pod koniec XIX wieku zaczęła się gwałtownie rozwijać, bo przy głównej... Powstała linia kolejowa w latach 70. XIX wieku, dzięki której na Głównej zaczął lokować się przemysł, a za tym przemysłem zaczęli pojawiać się tam także robotnicy. Budowano więc dla nich dość tanie i niskiej jakości budynki, jedno góra, dwupiętrowe, czynszowe budynki. Powstał rynek na Głównej i ten rynek w czasie II wojny światowej jeszcze w całości funkcjonował, tak jak to miało miejsce wcześniej oraz okolicznie, a nieco dalej na wschód od Głównej znajdowała się kolonia robotnicza, która stoi tam zresztą do dzisiaj przy ulicy Gnieźnieńskiej. Było to już wtedy przedmieście Poznania, leżące w granicach Poznania, ponieważ główną włączono do Poznania w roku 1925. Podobnie zresztą jak wiele innych miejscowości, które przylegały do granic miasta przed wojną. Niemcy jeszcze w roku 1940 znacząco powiększyli Poznań, ale o główną już go powiększać nie musieli. No i do głównej uwaga, to jest wielka ciekawostka dojeżdżał wtedy już od Poznania ponad 10 lat. Trolejbus, ponieważ władze Poznania włączając wszystkie te ościenne gminy i miejscowości obiecywały znaczące usprawnienia ich mieszkańcom. Prąd, wodę, no i także obsługę tramwajem. Nie zawsze to się udawało, w większości to się e, nie udawało, jedynie Dębiec zyskał takie połączenie, a główna dostała coś, co Poznaniacy nazywali biednym tramwajem. Czyli trolejbus, pierwszy na ziemiach Polski, trolejbus, który kursował właśnie w Poznaniu z rynku śródeckiego, obecnie też okrojonego tramwajem. Komunikacyjną, aż na główną w rejon ulicy Wiejskiej. Ostatnio obchodziliśmy stulecie włączenia głównej do Poznania. Proszę mi powiedzieć, jakie inne dzielnice zostały też wtedy włączone? W 1925 roku zostały przyłączone między innymi Rataje, Starołęka Mała, bo Wielką włączyli dopiero Niemcy w roku 40. Dębiec, część Naramowic i kilka jeszcze innych miejscowości, które przylegały wtedy do Poznania. Plany były bardziej ambitne. Poznań chciał nawet wchłonąć Luboń, ale te gminy i miejscowości, które Poznań chciał włączyć swoje granice, często były temu przeciwne. No i decyzją odgórną, bo to rząd decydował, które okolice Poznania są przyłączone do miasta, przyłączono tylko te, które bezpośrednio stykały się z granicami miasta, a te, które leżały nieco dalej, pozostały poza jego granicami, no i tak jak Luboń, pozostają poza tymi granicami do dzisiaj. Główna jest część tym Poznania, a pomimo tego przez wiele ludzi jest traktowana trochę jako odrębna część Poznania. Z czego to wynika? To wynika z jej takiego bardzo mało miasteczkowego charakteru i tego też, że że była traktowana przez wiele dekad, zarówno przed wojną, jak i po wojnie, jako takie miejsce, no może nie z syłki, ale jednak miejsce dla tych, którym się nie wiedzie, dla tych, którzy niespecjalnie zasługują na to, żeby mieszkać w lepszej okolicy. Tak więc ta główna była taką dzielnicą robotniczą, która się specjalnie nie rozwijała. W latach 60. powstał plan de facto wyburzenia całej zabudowy głównej, tej, no nie, niezbyt wysokiej jakości zabudowy, ale jednak historycznej, i plan plan budowy nowego osiedla modernistycznego. Są nawet makiety, które to pokazują, zdjęcia tych makiet, ale do tego nie doszło. W związku z czym... Y nie inwestowano zarówno w to, co jest, ale też nie realizowano tych nowych planów. W związku z czym ten bardzo mało miasteczkowy charakter, taki prowincjonalny, typowy dla małego miasteczka gdzieś daleko poza Poznaniem, na głównej się utrzymał. Główna też była przez wiele lat, dopóki nie wybudowano ulicy Nowe Zawady, ulicy Chlonda, bo tak się ona oficjalnie nazywa, miejscem tranzytowym. Tam przejeżdżały tiry, tam przejeżdżały wszystkie samochody, które jechały do ulicy Lechickiej, w związku z czym była wiecznie zakorkowana dysfunkcyjna, no i nie porywała yy, urody. Co znajdowało się w młynie, które już, jak wiemy, nie istnieje, ale jest znaczącą częścią głównej? W młynie znajdował się młyn, bo główna z tego, że młyny w jej granicach funkcjonowały, była znana już wcześniej, młyn cerealia, wybudowany w latach 20, XX wieku. I ten młyn funkcjonował jeszcze w ostatniej dekadzie wieku XX, nawet w początkach tego stulecia, po czym został sprzedany, a potem w bardzo tajemniczych okolicznościach płonął wielokrotnie po to, żeby go potem można było rozwijać zebrać i postawić coś, co naśladuje ten młyn, ale tak naprawdę nim nie jest i upchnąć w tym budynku mnóstwo no, nie ukrywajmy, patokawalerek. Na przedpolach młyna, tam gdzie teraz znajduje się wjazd od strony ulicy na Dolnik, tam znajdował się obszerny staw, staw, z którego mieszkańcy korzystali zarówno w celach rekreacyjnych latem, jak i przede wszystkim zimą, bo on służył im za lodowisko. Ten staw już wysechł i czy jest jakaś konkretna przyczyna tego zdarzenia? Ten staw nie wysechł, ten staw został zasypany, ponieważ ja nie mówię o tych obszarach, które znajdują się pomiędzy nowymi osiedlami Pudimeksu, a y, młynem, tylko przed polem młyna od strony ulicy Nadolnik, więc tego stawu już nie ma. Przemysł na Głównej to w ogóle bardzo istotna rzecz z tego względu, że mało kto sobie zdaje sprawę, że kiedyś Główna była miejscem, w którym znajdowały się przede wszystkim najważniejsze zakłady w mieście, czyli zakłady Hipolita Cegielskiego, które dopiero w okresie międzywojennym znalazły także tereny i zabudowania na dzisiejszej Wildzie, na krawędzi Wildy i Dębca. Tam Cegielski rozwijał się od wieku XIX, po południowej stronie torów, bliżej ulicy Krańcowej, a potem te zakłady w latach 50. zostały przekształcone w zakłady Pomet, zakłady metalurgiczne Pomet. potem powstały jeszcze kolejne fabryki, ale one dla głównej są niezwykle istotne, podobnie jak dawna cegielnia, której śladu już do dzisiaj nie ma, poza jednym, mianowicie poza stawem Kajka, z bardzo charakterystycznym i też dość unikalnym, pod wieloma względami osiedlem mieszkaniowym, a właściwie osiedlem działkowym, chociaż tak na dobrą sprawę, mieszkaniowym Kajka się znajduje, tak, więc ten przemysł tam odgrywał rzeczywiście niesamowitą rolę, no ale też główna przez to, że zamieszkana była głównie przez robotników, że była miejscem wymiany mieszkańców pomiędzy wsiami, z których ci robotnicy przyjeżdżali do Poznania, żeby tutaj po raz pierwszy zacząć pracować w fabryce. No była takim bardzo specyficznym miejscem, dość powiedzieć, że dość niebezpiecznym. W wieku XIX, na początku XX, ale także w okresie międzywojennym było tam mnóstwo rozmaitego rodzaju barów, oberży, restauracji i miejsc, w których często dochodziło do bijatyk, tak więc główna też miała tę złą sławę i też być może nikt nie marzył o tym, żeby się na główną przenieść. Raczej wiele osób marzyło o tym, żeby stamtąd wynieść się w jakieś bardziej cywilizowane miejsce, no bo też niejako celowo ta główna była ciągle zachowywana w takim kształcie. Pewnie liczyli na to włodarze miasta po wojnie, po II wojnie światowej, że zostanie ona przekształcona w nową dzielnicę, w związku z czym trzymali ją w takim stanie cały czas przetrwalnikowym, który widzimy jeszcze częściowo i dzisiaj. Architektura głównej czym się charakteryzuje? W jakim ona jest stylu? To zależy, której głównej, ponieważ mamy teraz dwie główne, i starą, i nową główną. Stara główna, tak jak powiedziałem, to jest taka małomiasteczkowa, bardzo tania architektura, głównie z końca XIX wieku, czyli jedno-dwupiętrowe domy czynszowe. Widzimy je przede wszystkim wzdłuż ulicy głównej i wzdłuż ulicy Smolnej. Jak tam się pójdzie na Smolnej na tyły, to widać te podwórza jeszcze z jakimiś komórkami, wygódkami i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie inny świat i zupełnie inne e, czasy. Te budynki stylowo właściwie nie przynależą do żadnego nurtu w architekturze. Tak naprawdę są to po prostu tanie kamienice, czasami tylko ozdobione takimi eklektycznymi detalami, które gdzieś tam się kupowało w firmach, które zajmowały się wytwarzaniem sztukaterii po to, żeby je nieco przeozdobić. Jedna z bardziej okazalszych kamienic stoi przy ulicy Głównej naprzeciwko Rynku i na jej tyłach znajdował się kiedyś teatr, sala teatralna, która niestety po popadnięciu w ruinę zamiast być wyremontowaną została po prostu wyburzona. Ale o jakimś w stylu architektonicznym typowym na głównej mówić nie możemy, tym bardziej, że najstarszy budynek jeszcze o takiej wiejskiej proweniencji stoi przy rynku, przy ulicy Średniej i to jest budynek z początku XIX wieku. Natomiast to, co teraz powstaje na głównej, no to nic innego jak gęsta zabudowa deweloperska w takim neomodernistycznym stylu, który nie podporządkował się tej małomiasteczkowej głównej. To nie jest zła architektura, aczkolwiek znacznie zbyt gęsto upakowana. Ta od strony ulicy Chłonda. Z kolei bardziej trochę do charakteru głównej, nie skalą, ale wyglądem, bo są tam dachy dwuspadowe i tak dalej, nawiązuje osiedle kwadrans znajdujące się nieopodal stacji Poznań-Wschód. Tak więc tak to można mniej więcej podzielić. A co główną czeka w najbliższych latach, to się jeszcze okaże. W tej chwili główna dzieli się jakby na dwa plemiona trochę, to znaczy na tych starych mieszkańców, którzy mieszkają tam od pokoleń, no i tych nowych. Te plemiona się mieszają najczęściej w sklepach wielkich sieci, które tam się znajdują. Nie na placu, ponieważ placu niestety nie ma. Rynek jest zajęty od lat 70. przez blaszany pawilon z morskiej, w związku z czym ten rynek nie funkcjonuje tak jak powinien, a mógłby być miejscem integracji tych mieszkańców. Ten rynek także jest kaleki, ponieważ on podczas wojny ucierpiał i jedna z jego pierzei, pierzeja wschodnia, przestała istnieć. Tam znajduje się teraz taki biedny dość skwer, który zasługuje na to, żeby albo go dowartościować, albo zastąpić nową zabudową, która uzupełniłaby ten rynek. Wiem jednak, i to jest na pewno bardzo ciekawa rzecz, że dom kultury na głównej ja animatorzy kultury, które tam działają. Na pewno na rzecz tej integracji między na rzecz ożywienia kulturalnego głównej pracują z wielkim sukcesem, co mnie bardzo, bardzo cieszy. A takiej dzielnicy główna, o takiej strukturze starej, trochę nieruszonej w Poznaniu jest więcej. Często może nie o takiej zabudowie, ale na przykład Stara Łęka Mała wspomniana przeze mnie z takimi domami dla robotników wybudowanymi jeszcze przed pierwszą wojną przez Niemców, tak zwana Mała Rosja, bo byli to ludzie sprowadzani z zaboru rosyjskiego, ale ludzie o niemieckich korzeniach. Do dzisiaj tam istnieje, chociaż mocno przekształcona. Unikowo jest też taką dawną wsią, która jeszcze w dużej mierze zachowała dawny charakter. Są takie okolice, które często, jeżeli tam zajrzymy, są nawet mniej miejskie niż główna w Poznaniu, tak więc główna na pewno nie zasługuje tutaj na miano tej najbardziej peryferyjnej, oczywiście peryferyjnej z charakteru, a nie z odległości dzielnicy Poznania. Kuba Głas. Dziękuję. To chyba wszystkie pytania, jakie miałam. Co Grzegorz, idziesz z nami do Piccolo? Nie mogę, muszę jechać na Główną, mam spotkanie za godzinę. Znowu? Myślałam, że już skończyłeś ten projekt. Skończyłem, teraz chodzi o coś innego. Moja kuzynka Łucja chce nagrać film o życiu na Głównej. Czyli już gapić od ciebie badania? Dokumentacje nie do końca polegają na badaniach. Wiesz o co mi chodzi? Wiem, ale to nie jest zły pomysł. To, czego się dowiedziałem, nie wyjdzie pewnie nigdy poza mury uniwersytetu. A jeśli ona zrobi o tym film? Może kogoś to miejsce zainteresuje? Efekty mojej pracy nie będą aż tak abstrakcyjne. Mhm. Mm nigdy nie mówiłaś o tej kuzynce. Skąd ona w ogóle wie o twoim projekcie? Szczerze mówiąc, nie wiedziałam o tym, że Lucja istnieje, ale ostatnio nasze mamy spotkały się na jakimś spotkaniu rodzinnym, to chyba był pogrzeb, albo ślub, nieistotne. Ważne jest to, że porozmawiały i się połapały, że ich dzieci zajmują się tym samym, więc Lucja dostała mój numer i zadzwoniła do mnie. I co powiedziała? Hej, Hejka kuzynie, chcesz zrobić za mnie cały research za darmo? Nie przesadzaj. Poprosiła o pomoc i wiedziała zaskakująco dużo, ale nie ma doświadczenia terenowego i kontaktów. Co prawda pomyliła etnologię i antropologię. Nic nowego. Wiem, ale poza tym była miła i cały ten projekt zapowiada się dobrze. Zresztą zawsze chciałam pracować przy filmach dokumentalnych i to może być dobry start. Czemu nie? Dobra, muszę lecieć. Jutro ci wszystko opowiem. Mój pisak! Łucja, to ty? A co to za wiadro? Nie, to jest czerpak. A ja nie jestem Lucja. Nadia, cześć. Cześć, jestem Grzegorz. Umówiłem się tu z pełną dziewczyną. Widziałaś tu kogoś? Tutaj nie, ale przy Głowience ktoś był. Właśnie. Dlaczego płynie rzeka Główna i nagle w środku zmienia się na Głowienkę? Cóż, nie mogę mieć pewności, jednak jeżeli odcinek rzeki nazywa się inaczej, to powodem prawdopodobnie jest modyfikacja zbiornika. Tak jak rozszerzenie koryta to po prostu jezioro, zwężenie też może mieć nazwę własną. Nie nudzę Nie. Nie, to rzeka główna, ale my tu pieszczotliwie mówimy głównie. Pamiętajcie o E. Wręcz przeciwnie, do czego pobiera się wodę z takich zbiorników? Poza takimi podstawowymi badaniami, co ciekawe, charakteryzuję też takie parametry jak smak i zapach. A wyczuwanie tego nie jest trudne? Po co to robisz? Mam dosyć wyczulone zmysły, więc nie jest to takie trudne. Na przykład większość wody butelkowanej jest gorzka i można w niej wyczuć aż za dużo minerałów. A tutaj jestem na praktykach hydrologicznych. Tak? To woda może mieć różne smaki? Nawet woda z kranów jest lepsza. No, chyba, że ktoś ma je zardzewiałe. Najsmaczniejsza jest zawsze ta ze strumyka. Nie dość, że zimna, to nie ma dziwnych dodatków jak mikroplastiki. Jestem Henryk Gdyczkowski. Kim jest pan z zawodu? Z zawodu jestem technikiem samochodowym. Jak pan trafił na Główną? Jak długo pan tu mieszka? Ja tutaj się urodziłem, na ulicy Średniej, na Głównej, u Brody, bo tak zawsze się mówiło. Młyn, proszę pani, jeden młyn był przed I wojną światową. On spalił się, po nim w 29 roku ubiegłego wieku pobudowali nowy młyn, który przez dobę mógł przerobić 120 ton Zboża. To było najlepsze miejsce na wszelkie zbiórki, przy młynie był piękny staw, kaczuszki, rozmaite inne zwierzątka pływały, malutkie, duże jeszcze większe, a najwięcej to tutaj było ludzi z wędkami, bo tutaj można było złowić dużego, to był szczupak albo takie inne liny i tak dalej. Tych ryb było tu bardzo dużo, nie? węgorzy na przykład, o, dużo było węgorzy tu. Ten staw był potrzebny, woda właściwie była potrzebna do tego młyna, bo młyn był mechanicznie uruchamiany. Na zapleczu była lokomobila i ta lokomobila cały ten młyn wprowadzała w ruch, a prąd był potrzebny tylko, żeby przetaczać wagony, bo we wagonach przywozili zboże i we wagonach odbierali mąkę na tej, na, rzece, na tej rzece. Główny były zrobione tak zwane, my to tak nazywali sibrami. Nie? Takie zastawy. Chodziło o to, żeby zastawić, żeby do, do ten dopływ tej, tej wody do, do młyna był zawsze na odpowiednim poziomie. Jeszcze do dzisiaj są tory na, na, na tym, na, na, gdzie były doprowadzone do, do tego do młyna. Tu jeszcze, ale to było bardzo dawno temu, ten, tutaj jeszcze były pola i przez te pola przebyły przeprowadzane te tory. W międzyczasie jak Niemcy weszli tu do Poznania, to założyli taki obóz przejściowy, w którym 33 tysiące było ludzi, których stąd potem wywozili do guberny i tam potem przez te tory już więcej nikt inny nie przejeżdżał, bo on ten obóz, tr no nie wiem, do maja, tak, do, do maja... 40 roku trwał i potem zlikwidowali, bo tych najlepszych obywateli już potrafili wywieźć. Nie? To już więcej nie był im potrzebny. Był zlikwidowany i potem był tutaj taki magazyn wojskowy, ale to już podczas okupacji. To tam przychodziła brań, broń, armaty, które już się nie dawały do, do użytku, bo już lufy były porozrywane z, z, ze wschod, wschodniego Frontu i z tego Niemcy zrobili duży magazyn. Przed wojną była trójka i ci, ci właśnie harcerze tam mieli dyżury na, na tym i tak jak powiedziałam, że obserwowali przez lożnetki niebo, czy znajdą jakiegoś samolota niemieckiego. <grywania> Oni wtedy byli, mieli po, po, po 15 lat, teraz to zamiast młyna, to jest osiedle zrobione z trzech dużych bloków. No a na zapleczy już nic więcej nie ma tam. I tej maszyny, która prowadziła ten cały test, też już nie ma, bo to już jest wzięte i złomowane i nie ma. Nie? A woda tak jak, le, tak jak leciała, tak jeszcze teraz leci, a to, że tutaj... Zrobili porządek, no to porządek, ja to mówię w cudzysłowie, bo to zrobił pomet, że zasypał ten cały staw piękny. Tu się odbywały wszystkie, wszystkie imprezy harcerskie, e, ogniska i tak, to było coś pięknego. Zimą to żeśmy zjeżdżali to właśnie na tę łąkę na sankach, z górki na, na pazurki, nie? to już było po wojnie. Co żeśmy zrobili, za czym zasypali ten, ten, ten staw, to te zastawy, które tam były, rozumiesz, i za dużo było tej wody, a to był marzec, przyszły roztopy. Przyszły roztopy i poszedłem do kolegi, no to mówię, Janek, idziemy, rozumiesz, do szkoły, a Janek po, po, tym, po deskach, po, po kamieniach no, zalało ich wszystkich. Powódź przyszła, bo zastawy były zamknięte. Przyszedł, przyszła odwilż i wszystko się zaczęło topić i tam ich zalało Nie, w tym, na ulicy Suchy, tam na, na dole tak. No to Janek powiedział: Heniu poczekaj tylko, wszedł tam do swojego patyka. No my tam żeśmy łazili po, po, po, tych, po tych niemieckich magazynach, któreśmy tam nabrali na, na i on też wziął dwa granaty. Takie zatrzepne, to, to, to nie były tam... Można było stać... Dwa metry od tego mogło wy, wyszczelić i się nic nie stało. Ale on to wziął i wiadomo, my zrobimy porządek z tym, żeby jak przyjdziemy do szkoły to będzie po, po, po powodzi. Wziął te granaty, wyrzucił do, do, do tego, do tej wody tam, do tych... A my żeśmy sobie poszli tak, bo ja wiem, z 10 metrów żeśmy odeszli. I od razu, buch, buch, ale nie było słychać, tylko takie plup plup, plup, plup, bo to trzy metry było pod wodą, nie? No ja żeśmy śli, ale teraz już mówię, idziemy teraz powrotem, tą samą drogą zobaczyć, co się będzie działo, nie? <śmiech> idziemy, do, idziemy, woda już spłynęła, wszystko elegancko i, i było po powodzi. Tam, gdzie się urodziłem u Brody, to pod numerem pierwszym mieli to taka restauracja można było kupić tam piwo nie? dalej był Dorna który tam był gospodarzem dalej Andrzejewski rzeźnictwo miał do, do którego można było wziąć, wchodzić obojętnie kiedy w niedzielę rano, jak ktoś miał apetyt na giełbasę, a nie miał u siebie w domu, poszedł rano w niedzielę rano dostało się ja tam też byłem często nawet Heniu idź tu masz i tyle i tyle dostaniesz tam, od pani, pani Andrzejewski, nie? Dalej był Lejtkiewer, to też chodziłem do niego. Tata mówił, tu masz pieniążki i idź pięć papierosów poprosił. To było, był wtedy, żeby kupić, to trzeba było myśleć, czy jeszcze, na, na co jeszcze można by dać te pieniądze. To jak poszedłem, to... Pan Lightkeber w gazetę zwinął pięć papierosów. Heniu, poczekaj, dostaniesz rybkę. <grybki> takie cukierek, rybki były takie, nie? Bo żebyś, żebyś następnym razem przyszedł do mnie, a nie do innego, to i to rybkę dostaniesz. <grybki> a dalej na samym końcu sibilski miałem rzeźnictwo. Dużo kolegów miałem nawet tu, a jak tam co ze czekaj Podczas okupacji to w tym domu u Brody było 17 ludzi, młodych takich. Bawiliśmy się ich, gonienia chowanego i tak dalej. Ach, i znowu to samo. Wyjść z domu, przyjąć zamówienie, wstukać adres, doręczyć zamówienie, następna ulica... Znam już wszystkie skróty, zakręty, a nawet te dziury w chodniku na pamięć A mam wrażenie, że wciąż nikogo i niczego tu nie znam Jeszcze tylko ogarnąć tę starą komodę babci i można wyruszać O kurcze, już ta godzina? Uważaj jak jedziesz 3 4 punkty, to 6 70 punkta I jeszcze 10 punktów w tabeli A to co? Mapa? Skąd ona się tu wzięła? Ciekawe. No dobra, paczki same się nie rozwiozą. Dzień dobry. Wegerolo dla pani. Przepraszam, że tak długo, ale łańcuch spadł mi na tych och, dziurach w parku. Ależ nic się nie stało. Od dawna pan tu dostarcza? Nigdy chyba pana wcześniej nie widziałam. Z pół roku? Może nawet nie. Jak tylko mnie ze studiów wywalili. <głos> <głos> to były czasy. Jeszcze trochę pan tu pomieszka i pan te dziury w parku doceni. No, może tak. Ale ja to chyba wolałbym wrócić nad studia. Jeszcze ta łucja kręci podobno jakiś film u nas na głównej. Przepraszam? Ach, to ja Przepraszam. Trochę mnie poniosło. Do widzenia. Do widzenia. Graj, a nie szukać dziury w całym. Mój scenariusz jest wybitny. A ty to możesz co najwyżej na niego popatrzeć. Bla, bla, bla, bla, bla. bla. Ach, to były czasy. Dobra, już przestań. Daj se spokój. Następny adres na Dolnik 8. Capricioza. Grzegorz, wreszcie się spotykamy Nawet nie wiesz, co mi się przytrafiło Albo raczej kogo tu spotkałam Najpierw jakiegoś dziwnego chłopaka, który był jakby nie z tego świata, a potem... Tak, cześć Ciebie też miło widzieć, a nawet poznać Przepraszam, źle zaczęłam Po prostu dziwnie tu jest, ale bardzo ciekawie Też miałem ciekawą rozmowę Mam nadzieję, że pani Gróża nie słyszała mojego budczenia w brzuchu Idziemy coś zjeść? Zaraz ci wszystko opowiem, bo to ci się przyda do filmu Katąż. Tutaj pomieszkiwałam, może trochę za główną, ale w rejonie. Czuję się związana z tym miejscem. Napisałam w 19 roku, wydano mi tomik w Betonowym Lesie. Powiedzmy nie z tego, ale związane z tematem. Przedstawię dwa utwory. Tańczę maluje, pisze poezję. A takie opowiadanie było prawdziwe, gdyż były baraki, mieszkały tam i Romowie i, i Polscy. Zdarzyło się, że przyjechało bardzo dużo Romów, bo żegnaliśmy jednego ze starszych, ponieważ to były lata 70, wczesne 70, inne władze i jak to się odbywało, to tutaj to opowiadanie. Namokło, zawoniało przelotnie. gał wiosenny. Brezentowy dach namakał wspomnieniami. Pachniało ziemią nabrzmiałą od kwitnienia. Leżeli pokotem, nadsłuchując, czy nie nadchodzą inne odgłosy spoza obozu. Nielegalni, nietutejsi. Zagnieździli się na chwilę, by rankiem zwinąć wilgotną, ciężką płachtę przechodnią. Strachem obładnięci chowali się po kątach sąsiedzkich baraków. Ktoś doniósł, że przebywa więcej tutaj, niż pomieszkuje tubylców. I doczekali się mundurowych. Zlegitymowani tłumaczyli, że chcą tylko Pożegnać swego teraz dopiero chmury woni swojskich i cudzych stoczyły walkę o przetrwanie. Melanż zacierał się później w kociołku gulaszowym na przestrzeni pomiędzy barakami. Jednak zawartość nie stanowiła łącznika z tutejszymi legalnymi. Nawet zimna woda z hydrantu nie pozwoliła obmyć inności. Tylko błoto z nocnego deszczu wspólnie mlaskało, choć inaczej, kiedy boso nogi biegały przed kamaszami prawych mieszkańców. Z bagażem na mokłym wykluczeni Wykluczeni odjechali taksówkami do swoich wozów. Gdzieś, bliżej z lasów, pod błękitem nieba nie drażnił zapach łajna końskiego, a tu bylcy, chronieni przez władzę, odetchnęli wolnością, bez. Przejezdnego smrodu. Dziękuję. Dzień dobry, Pani Róża. Tak. Bardzo się cieszę, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. Tak? tak, z czym Pani się kojarzy główna? Z tym łajnem. albo z, z zapachami, z krawami z porosłymi, z przejazdem kolei. Oprócz tego, ciekawostka, bo jeszcze później, Zanim było to opowiadanie, zainteresowała się mną telewizja poznańska i zrobili taki wywiad, y, jako film. Byłam przy montażu i tam również y, było fotografowane właśnie to miejsce, czym jest tak. to opowiadanie. Bo to był ten film o... Y, y, o Romach... miejscach, Romach, oh. gdzie ja byłam w różnych miejscach w Poznaniu, gdzie mm -hmm. przebywali to takie wspomnienia. Jak się zmieniło to miejsce, od kiedy Pani tu było, mieszkała jakoś częściej? No, no, no było to był szok, kiedy zobaczyło się te um, całe osiedle i, i małe sklepiki w środku i tylko um, tak zwany pawilon przy samej pętli, y, gdzie y, kiedyś chodziło się, gdzie y, mężczyźni chodzili na y, prawda, jedzenie i y, picie, prawda? taki był bar. To to się kojarzysz, w takim miejscu. Później po drugiej stronie, bliżej środki, tam y, były, no to gdzieś są rury takie, które napowietrzniały, na na tak? tak. Czy ten, no, tam też się chodziło y, no w różnych, y, z różnymi potrzebami, powiedzmy. Dziewczyny osobno, chłopcy osobno, to też takie było. Tylko, że w tych barakach to y, nie było dobrego Współżycia razem z, no, no z polskimi, mm -hmm. prawda, przedstawicielami. Pani... Y, mieszkała na stałe? Nie, nie, ja byłam taka dojezdna, dlatego że ja mieszkałam i we Wrocławiu, i, i tutaj. Mm, rozumiem. Mówi się, że główną miał bardziej taki wiejski charakter. Jeszcze widać pozostałość takiej wiejskiej zabudowy. I Czy to też tak wyglądało w latach 70., właśnie? Tak, też to wyglądało nawet część Romów, bo to y, stamtąd Romowie, y, część, część rodzin y, mieszkała właśnie tutaj bliżej. Y, Dzisiejszej Barki i również na tym rynku wschodnim, na, na ścianie dalej od, od głównej drogi, to tu były, ponieważ były dużo takich małych sklepików i, i tych, właśnie tak zwanych, knajp różnych, to ym, było dobre miejsce powiedzmy do y, zawierania znajomości typu powróżyć. I wtedy, kiedy były tam, prawda, hmm? wypłaty to się znało. No na tej zasadzie. Przestrzeń była i, i to ym, z daleka od miasta, powiedzmy, i nawet tam właśnie w tych brakach. To po prostu się czuło ten, yy, no, przynajmniej yy, wtedy, kiedy było ciepło, chociaż jak było zimno, to tak samo. Ja, ja nawet mogę powiedzieć, że Tutaj mieszkali przeważnie Romowie, Sastka Roma, czyli niemieccy Romowie, których część potem zostało, dostała się do, do Niemiec i tam już zaczęli mieszkać niektórzy tutaj jeszcze w Poznaniu, bliżej tam centrum. Bo wspomniała Pani właśnie no, i w opowiadaniu i wcześniej o relacjach właśnie między Romami a polskimi mieszkańcami. Jak to wyglądało? No, do różnych tarć kto to doniósł, nie wiadomo. Do różnych tarć dochodziło właśnie wtedy, kiedy um, zbyt dużo było Romów w tym jednym miejscu i po prostu no, tamci nie było warunków satyntarnych. Nie? Mm -hmm. Chodziło się, no po prostu um, na zasadzie przetrwać i y, y, szybko wyjść i, i no, nie, nie było się gdzie podziać. No, to takie tarcia. No zawsze było, prawda? To nie są ci, którzy powinni tu mieszkać. nie. nie. No tak, tak, tak. Stereotypowe podejścia teraz dopiero Przedzone. się wychodzi ze stereotypów a wtedy to było tak inaczej wtedy mówię, że dużo było mm, alkoholu, dużo było takiego, takiej niestałości, nie, że, że co będzie dalej, czy to mhm. rozbiorą, czy nie poza tymi tarciami, kiedy do tego powiedzmy, było więcej Romów w tej okolicy, czy to wyglądało tak, że przecinały się jakoś te ścieżki Polaków i Romów? No to niskie, romów? bo to były dwa, dwa baraki murowane, takie niskie i po prostu te wejścia były dosłownie naprzeciwko, więc więc to, to nie było możliwości. I ten, mhm. właśnie ten hydrat na środku, więc koło tego wszyscy się zbierali, tak bo to było takie wspólne życie? Bardzo tak jako nie, jako takie, w sensie, żeby się dogadywać, żeby mhm. wspólnie coś robić. No, nie, nie. Raczej, raczej to wszystko było, no, no, inny język i tak dalej. To, to, to nie jest, może teraz, może łatwiej by było kiedyś. To... Dzieci w ogóle nie chodzimy tam... Do w do fal... Nie, nie, nie. Tamte dzieci, które później, niektóre z nich, czyli rodzina została przeniesiona, czy dostała jakieś to mieszkanie, bliżej w środku, w mieście, na jeżycach i tutaj przy starym mieście, to dzieci były zapisane do szkoły specjalnej. Wierszu, który pani przeczytała, o młodości babci. Puri Dajori, Mami, czyli stara... Kobieta jako bacia. Kiedy tańczyła, trzymając końce szyfonu, słonecznie się robiło wśród seledynowych kwiatów. Fruwający wiatrem w ruchu miękko osłaniał spódnicę. Schaftowane zygzakiem czerwieni obejmowały kibic, misternie wiążąc po lewej stronie. Sekretnym pęknięciem można było gdzieś dostaną kurę ukryć. Rozkładany na kolanach zawsze kusił, by się skulić wnuczętom lub znaleźć okruszki. Jedyne pachnące słońce przeszłości, spracowane do przyszłych okryć zdatne. Opięta barwami bez zbędnych kosmyków, Wszechwładnie rozsiadłe do fartucha nieco dziennego okruchy zbierała. Dymnie z wiatrem igająca, kiedy frędzlami omiotała tęskne wspomnienia. Zasłuchani w niepisane przeszłe jutro zapamiętują. Było takie jakby szczęśliwe momenty jakieś takiej większej swobody, Tak, można było, tak. I potem to starcie jakby uwięzienie w tych, tych barakach, może tak, nie? Bo, bo kiedyś to było inaczej, a tutaj było takie no, uwięzienie, no, i, no, i znieśli te baraki, ale, ale ten film, który jeszcze tam gdzieś tutaj, było bardzo ciekawe. No. nie pamiętam tytułu, albo w każdym razie ujęcie było. I psy, i e, taksówki zajeżdżały, bo nikt nie miał swojego samochodu, prawda? Więc m, gdzieś dalej się wyjeżdżało. No, typu nie, nie wszyscy z przyjezdnych mieścili się, tak, tak, takie pokoiki właściwie to były. <grym> to wtedy właśnie rozkładały się te namioty, no i wtedy to było wszystko dlatego tutaj. Jeszcze wróćmy na chwilę do tego, jak no. zmieniła się. Mu. Znaczy, pani mówi, te braki znajdowały się tam, gdzie teraz to nowe osiedle. Przy... Smolnej? No to jest, jakby powiedzieć, jest pętla, jest tak. ten barak, taki barak, tylko ten pawilon taki handlowy, mm -hmm. tak? Czy to było? To się tam była ta knajpa, potem był jakiś sklep spożywczy, nie wiem, co teraz jest. Tak, nie? I po tej drugiej stronie takie te małe takie domki, nie takie wielkie gdzieś tam, tylko mm -hmm. całe się takie mniejsze, to właśnie tam było. I takie dwa, były takie wieś, szare bloki i tam zawsze była wilgoć, zawsze ten teren y, y, był jakby od spodu podmokły, więc to błoto, no, było. No i chaszcze wszędzie, więc naprawdę to było tylko tyle, że ewentualnie można do tego tramwaju doskoczyć i dojechać do, do, do centrum, do tego rynku, y, jak z, z baraku kultury... Tuba taka była, w środku mężczyzna, filmowa, a, tak, tak, na rogu, prawda, mm -hmm. jak powiedzieć, krzyżowania, środka, a tutaj, gdzie kiosk, tak, kiosk no, z tak, no? tak. Pytali się ludzi, czy ktoś wie coś tego, ja no mówię, właśnie tu mieszkali Romowi, mieszkałam tutaj również na, na rynku śródeckim i tam dalej jeszcze też bliżej tego mostu. Przez dłuższy czas jeszcze tam zostało to wszystko. Jeden dom był taki wysoki, stary, to jeszcze właśnie w latach 60. tam jeszcze mieszkali. Mhm. Właśnie po tym ich tam wy wyrzucili i to było nagrane. Ciekawostka, że ten materiał, oczywiście już się w różnych miejscach poznania, pojechał do Berlina. I tam mhm. te kuzynki, powiedzmy, tak. stamtąd widziały i wspominały, prawda, to co ja powiedziałam, jakby na żywo niezwykły zbiory okoliczności. Teraz już nie ma tej społeczności tutaj. Nie, część, mówię, została wtedy, kiedy można było, jeszcze w latach tam, ten szum czyta, ale jeszcze wcześniej, Wyjechali, dlatego, że no, 80, 80, 80 tak, tak, tak, tak. Bardzo dużo wyjechało do Niemiec, dlatego, że tam właśnie na to pochodzenie można było dostać, no, mieszkania i tak dalej. I część właśnie tam została, a niektórzy, którzy dostali mieszkania w Poznaniu, tak, na przykład na Jeżyce, wie, Jeżyce, nie, raczej Łazarz, Hmm? Tam też mieli y, dłuższy czas swoje te mieszkania i po prostu y, korzystali z tego, nie, nie, nie, hmm? y, korzystali z, y, z opieki w sensie finansowym niemiecki, bo tam dużo dzieci urodziło się hmm. i ona pochodzenie, ale dużo również innych lomów pojechało do Niemiec, ale tam było zarządzenie, że tylko ci mogą zostać, którzy mają pochodzenie i część właśnie ci lowarzy musieli wrócić, hmm. zostawili, wszystko sprzedali, niestety, bo nie mogli, prędzej. Chyba, że tam któryś prawda się rodził, ale to tak wygląda. No. Pani mieszkała w Wrocławiu ja, Głównie, też, tak. w okolicy i przyjeżdżała Pani tutaj do No jak się coś działo, jak tego tak, bo to... Czy jakieś to, okazji okazji tak. i świąt, y, no w no, Nie, ja mieszkałam w różnych miejscach i mieszkałam w Obornikach, więc potem tam też się przyjeżdżało specjalnie do Poznania, żeby, jak się mówi, w parkach wróżyć. I właśnie w tym filmie, w tym, tym takim reportażu również pokazywałam, przy autobusie tam był ten park, i też najpierw musiałam się spytać pana, czy pozwoli, żeby było kręcone, że ja wróżę, ale ja nie, ja nie ciągnęłam ludzi, tylko ludzie, ludzie chcieli, żebym ja im powiedziała. na przykład nawet jak. No i to było sfilmowane, tak. Jak pan wyciąga pieniądze, takie coś. A dziewczyny nie chodziły do tych tak zwanych spelunek, czy knajp, czy, czy inny, Aha. same. Na przykład, o, tam gdzie się teraz kino było, kino Bałtyk, na dole tak. była taka knajpa, i tam właśnie bardzo często ludzie przychodzili po wypłacie i zawsze była obstawa, czyli dziewczyny samej chodziły, tylko zawsze jakieś mężczyźni, żeby panu, oni sobie pili, a my tutaj bo no nie było bezpiecznie. Właśnie, wracając jeszcze e, do tego programu e, no. dla e, Poznańskiej e, TVP, to wyglądało tak, że z Panią e, się skontaktowali ludzie. z. A, a, a z, jak, z, tak? jak to było? Tak. No właśnie. E, dlatego, że ja byłam e, wcześniej na czwartym kongresie romskim. Najpierw byliśmy w Wiedniu, potem w Strasburgu, później w Warszawie był, w Jadwisinie pod Warszawą to, to było, 90, 90 rok, mhm. 89 dziewiąty, dziewięćdziesiąty potem. I tam powstała pierwsza gazeta romska Rompodrom, też było tam moje parę tych wierszy i właśnie się dowiedziano, że takie coś jest i ponieważ w tym samym czasie właśnie były te wypadki w Bugawie, wtedy kiedy był pogrom, prawda, mm -hmm. i poświęcimy i tak dalej, chcieli wiedzieć najpierw co ja na ten temat, nie, czy jakoś tak? To, I to też była bezpośrednia w telewizji, tak? tak. I ale ciekawostka, że jedna pani, drugi pani powiedziała, no tutaj jest taki zespół, nie zespół, tylko węgiersko-polska taki, wiesz, nie zespół, tylko ludzie się spotykają i na zasadzie wymieniają się tymi płytami mm -hmm. I, I tak, jakiś tak, ale to trzeba mieć. Y, y, to tak zwykle się nie, nie da wejść tylko trzeba mieć poręczenie. Ktoś mi tak. tam poręczył, przyjechałam ale już po tych wypadkach ławskich, jak się pojawiłam, po tym moim przyjeździe, prawda, z tamtą, chciałam opowiedzieć, powiedziano, że y, y, ja tu nie jestem mile widziana, bo. Y, Też był w Poznaniu? Y, tak, tak. I, i powiedzieli, że no nie, oni zajmują się tylko, mimo że słuchają tej muzyki i w ogóle, mhm. to, to nie będzie ich interesowało, bo boją się o swoje te, torby, czy coś nie zginie, mhm. czy coś nie... W ten sposób, prawda? No, no? I ja byłam też bezpośrednio na wizji, no bo pojechałam od razu do... do dlaczego mm, nie chcą mnie przyjąć, jak byłem dwa razy już tam, tak, płaciłam nawet, a tu od razu klamka i to było, już zaczęły się właśnie po tej mławie y, ludzie zaczęli się jakby odsuwać i tak dalej. Mm -hmm. I, no to tak było. I y, w związku z tym telewizja się że te wiersze i tak dalej, no to zrobimy ten y, wywiad, ale w tym sensie, że była w tych miejscach, w których żyłam albo przebywałam i w Poznaniu, tak? tak. I nawet takie coś, że pojechaliśmy, no tam było jeszcze za za e, cmentarzem Junikowskim. Mm -hmm. I też to e, nagrywanie programu. No, tak było nagrywanie. No, no. i Jeszcze w takich miejscach, kto by nie myślał, od razu ja mówiłam o tym, na przykład na Wawrzyniaka, o tym miejscu, to było takie podwórko. Ja mówiłam od razu, tak właśnie jakby tutaj, y, opowiadając, jakby to była poezja. Ale chodzi o to, że... Kręcił to Stanisław Mąderek, który dopiero starał się, żeby wejść do, czy był na pierwszym roku, szkoły filmowej. Okay. No, a, tak, a on, a ja mówiłam mu, żeby filmował z tej strony, albo to ciekawsze, Parę lat temu spotkaliśmy się i właśnie poznał mojego syna, więc bo też syn filmuje. Na zakończenie, no. czy pani nam e, opisać taki zwykły dzień na głównę, jak pani, pani e, mieszkała? W tym no nie, no to tak, to tak mniej więcej wyglądało, no jak zwykły dzień. Przede wszystkim zaczynał się od czesania włosów. <laughs> Każdy o włosy dbał, bardzo duża była... Jakby do tego m, przewiązka, trzeba było mieć fartuk, mycie w zimnej wodzie, spanie to było też, dużo ludzi było, więc nie było właściwie m, dla każdego osobno, tylko to wszystko razem. Co Z tego się sprzątało, jak to był i kurz, i, i wilgoć, i to wszystko, m, tak tylko się wspomina, więc no to m, moim zdaniem tutaj jakby przedstawiłam e, faktycznie, e, jak można było czuć, tak, jak, jak to tam było. W tym to dziękuję pani bardzo rozmowę. <głos> dziękuję. Właśnie odjechał. Cieka, czeka. 185 Numer bosny 938 Następny jedzie a, Za 20 minut A ten? A tak w ogóle pod przystanku Tylko spójrzmy E W S C 01 Ładnie to brzmi. Ładnie. I ładnie wygląda Jakby tak spojrzeć daleka. Kiedy on przyjedzie? Mogłem na rowerze pojechać Przepraszam 185 już jechał? Spóźniony był, ale jednak wcześniej niż pani I już pojechał Aha, dzięki To poczekamy. Co za deszcz Teraz może w ogóle nie przyjechać Jak to? A słyszałaś o zjawisku wypadania autobusów z rozkładu? Ale zimno Mam dość Coś bym zjadł. A ty? Tu obok jest kebab, a ja mam zniżkę. Wiesz co? A czemu nie? Ale zmokłam. Chodź. Co jesz? Wegerollo? Nadia? Wojtek? Pada deszcz? Nie zauważyłem. A nie byłeś z nami na przystanku? Właśnie. Ja jestem wszędzie. na głównej. Scenariusz: Zuzanna Widła, Milena Monikowska, Jakub Zięba, Filip Nowak, Aleksander Schulz. Wywiady: Róża Łakatorz, Kuba Głaz, Henryk Dyczkowski. Wystąpili: Łucja, Milena Monikowska, Nadia, Magdalena Chomczyk, Grzegorz, Jakub Zięba, Wojtek, Filip Nowak, Alfred, Aleksander Schulz. Osoba. Weronika Leduchowska. Pani Magdalena. Anna Szamotuła. Muzyka. Saksofon Filip Nowak. Efekty dźwiękowe. Aleksander Schulz, Realizacja akustyczna. Ignacy Zachwieja. Maciej Nowacki. Bartek Zapała. Nagrano w studiu Radia Afera. Opieka merytoryczna i artystyczna Anna Szamotuła. Koordynacja projektu Joanna Gruszczyńska, Michalina Szulejko. Akademia Radiowa stanowi część zadania 100 lat, 100 lat. Program wydarzeń edukacyjno-kulturowych dla młodych osób. Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Nasze Tradycje. Firtel Główna 2025 Wysłuchaliśmy dzisiaj podcastu premierowo w Radio Afera, podcastu pod tytułem... Szpont na Głównej. To wszystko w ramach Akademii Radiowej, która odbywała się jako warsztaty, jako cykl warsztatów na Fertlu Główne. W naszym Studio Fixum dzisiaj już to wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Anna Szamotuła, to ja tutaj jestem odpowiedzialna za Studio Fixum. Życzę dobrych świąt, wesołych, spokojnych i radosnych i do usłyszenia za tydzień w sobotę o 17. Cześć. O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.00. Przejść, bo nie potrafię przyznać Co mi jest Za to mam pamięć Pamięć do złych słów Do ciężkich spojrzeń Smutnych scen Jak nikt potrafię Gdzie już dawno, dawno jest ok. Za to mam talent, talent do złych słów Do przeglądania starych zdjęć Jak nikt potrafi Głos. Złość mnie najlepiej brzeje Dobrze ukrywa ból. Ja chyba nas naprawdę Ciągnę w dół Za to mam